Cześć kochani, co dobrego u was słychać Jak się macie? Wszyscy są zdrowi? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku Kochani, mamy już połowę grudnia Za tydzień święta Bożego Narodzenia A za dwa tygodnie koniec roku Czas szybko leci Szkoda więc tracić go na głupoty Zatem bardzo się cieszę, że Nie marnujecie czasu i słuchacie podcastu po polsku Wiecie co? Ostatnim razem opowiadałem o tym jak działa nasza podświadomość Niektórzy nazywają to siłą wyższą inni energią wszechświata a jeszcze inni po prostu szczęściem dobrym zbiegiem okoliczności Kilka dni temu dostałem e-mail od Aleksandra Było tam napisane tak Cześć Piotr, oj, oj, oj! dziś zdarzyło się coś cudownego. Nareszcie udało mi się dodzwonić i już jestem umówiony na rozmowę z konsulem. Dzisiaj jest piątek i trzeba było zadzwonić do konsulatu w godzinach od 10 do 12. O godzinie 10.03 usłyszałem długi sygnał. To było nagłe, niespodziewane. Dzwoniłem już od dwóch miesięcy w każdy piątek. Rozmawiałem z panią, która zapytała o numer mojego telefonu i na podstawie jakich dokumentów pretenduje. Powiedziała, że jestem zapisany na 12 grudnia o godzinie 9.30. Trochę się denerwuję, bo nie spodziewałem się tego dzisiaj. Nie wiem jak to mi się uda. To będzie tak szybko, już w poniedziałek. Oj, oj, oj, Pozdrawiam, Aleksander. Zobaczcie, jak to wszystko działa. Aleksander od dwóch miesięcy starał się zapisać na rozmowę z konsulem w sprawie karty Polaka. Myślał o tym ciągle, ale nie tylko myślał. Aleksander również działał. Dzwonił, i zapisał się na mój kurs. I nagle wszystko zaczęło się układać. To jest właśnie ponad świadomość. Ta wielka siła, która nam pomaga. Ale pamiętajcie, ta siła pomaga tylko tym, którzy robią coś z wielkim przekonaniem. Ta siła pomaga ludziom, którzy wiedzą dokąd chcą iść. Robią konkretne kroki do swojego celu. Czasem się nie udaje. Czasem trzeba dzwonić przez dwa miesiące. Może trzy miesiące. Ale w końcu jest sukces. Aleks, dziękuję Ci za e-mail. Dziś Jesteś już po spotkaniu z konsulem, proszę napisz jak się wszystko ułożyło, czy rozmowa przebiegła pozytywnie i czy możemy Ci pogratulować otrzymania karty Polaka. Kochani, zatem za dwa tygodnie Boże Narodzenie. Nie wiem czy wiecie, ale w Polsce ludzie wierzą, że w Wigilię o północy. Zwierzęta mówią ludzkim głosem Słyszeliście kiedyś o tym? Tak, tak, tak W noc wigilijną można usłyszeć A co najważniejsze Zrozumieć Co mówią zwierzęta Dziś chciałbym opowiedzieć Historię, którą w noc wigilijną mógłby opowiedzieć nam pewien niedźwiedź. Pewnie wielu z Was będzie bardzo trudno uwierzyć w tę historię. Rzeczywiście ta historia jest niesamowita. Jest tak niesamowita, że aż wydaje się zmyślona. Jednak zapewniam Was, że ta historia jest prawdziwa. I miała miejsce podczas II wojny światowej. To historia o niedźwiedziu, który lubił piwo i papierosy. Był przecież żołnierzem, a każdy żołnierz kocha piwo i papierosy. Ten niedźwiedź miał na imię Wojtek i walczył w bitwie pod Monte Cassino. Jego historia jest taka sama jak historia jego kolegów, polskich żołnierzy, którzy przebyli długą drogę z Bliskiego Wschodu przez Włochy aż do Szkocji. Tak jak jego przyjaciele, Wojtek był emigrantem i nigdy już nie wrócił do swojego domu. Pamiętacie podcast, w którym opowiadałem o tym, jak powstała armia generała Andersa? Mówiłem też o polskich uchodźcach, którzy z Syberii znaleźli się w Iranie. Jeśli nie pamiętacie albo nie słuchaliście podcastu numer 261, to możecie to zrobić. Teraz przypomnę tylko w dużym skrócie, jak to było. W 1941 roku Hitler złamał pakt o nieagresji z Rosją radziecką. Krótko mówiąc, Hitler zaatakował Stalina. Rozpoczęła się wojna na froncie wschodnim. To wydarzenie zmieniło bieg historii. Dzięki temu udało się podpisać umowę między Polską a ZSRR. I tysiące Polaków zostało zwolnionych z łagrów na Syberii. Byli więźniowie Łagrów, zgłaszali się do służby w Armii Polskiej. Właśnie w ten sposób na terenie Związku Radzieckiego powstała armia Andersa. Wkrótce armia Andersa została ewakuowana z Krasnowodska do Iranu. Tysiące ludzi byli tam nie tylko żołnierze, ale również kobiety i dzieci Tysiące ludzi przetransportowano na Bliski Wschód Ale wróćmy do historii Wojtka Wojtek urodził się w Syrii W 1941 roku Mieszkał w górach razem ze swoją matką Niestety myśliwi Zastrzelili niedźwiedzicę i mały niedźwiadek został sam. Miał jednak trochę szczęścia. Sam prawdopodobnie nie potrafiłby dać sobie rady. Na szczęście zaopiekowały się nim dzieci, które mieszkały w okolicznej wiosce. Tak jak mówiłem, polscy żołnierze i cywile przemieszczali się właśnie w kierunku Palestyny. Pewnego dnia transport zatrzymał się na targu. Właśnie na targu. Za konserwę z mięsem, nóż i trochę pieniędzy. Polacy kupili niedźwiadka. To było jeszcze maleństwo. Miś musiał być karmiony mlekiem z butelki. Wyobraźcie sobie to wszystko. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy stracili swoich bliskich, którzy są daleko od swoich domów. Łatwo można zrozumieć, że każdy z nich chciał mieć kogoś bliskiego. Ludzie mieli mnóstwo pupili, maskotek, zwierząt. Niektórzy mieli psy, inni mieli sowy. Sowy to takie nocne ptaki. Ptaki, które śpią w dzień, a latają w nocy. Byli tacy, którzy mieli jaszczurki, małpy, owce Jednak niedźwiedź To było coś wyjątkowego Wojtek po kilku miesiącach Zrobił się dużo większy I silniejszy od swoich opiekunów Miał ponad 2 metry wzrostu I ważył 180 kilogramów W czasie wojny Ludzie znaleźli w nim przyjaciela, kogoś do zabawy, kogoś, kim opiekowali się w tych trudnych czasach. Wydaje się, że po pewnym czasie Wojtek zapomniał, że jest niedźwiedziem. Wydaje się, że myślał, że jest człowiekiem, że jest żołnierzem. Prawdę mówiąc, rzeczywiście był żołnierzem. Generał Anders nadał mu stopień kaprala. Tak jak każdy żołnierz, Wojtek dostawał pieniądze, czekoladę i papierosy. Ale pamiętajcie, że jesteśmy na Bliskim Wschodzie, praktycznie na pustyni. Wyobrażacie sobie, jak jest gorąco w Iranie, Iraku, Palestynie? Jak jest gorąco? Jest gorąco jak w piekle Ale i na to znalazł się sposób Żołnierze kopali dla Wojtka wielką dziurę w ziemi Wlewali tam wodę I Wojtek siedział w tej dziurze przez cały gorący dzień Wychodził dopiero wieczorem Gdy robiło się chłodniej Wojtek miał wyjątkowy charakter Lubił być z ludźmi, z żołnierzami bardzo lubił się bawić Lubił grać w piłkę i uprawiać zapasy Zapasy to inaczej mówiąc siłowanie się, przewracanie się Zawsze chował pazury i nigdy nikomu nie zrobił krzywdy Zapraszał żołnierzy do walki, ale był przy tym bardzo, bardzo ostrożny Uważał, żeby nikomu nic się nie stało ale bardzo lubił wygrywać. Był też bardzo pomocny. Często był z żołnierzami w czasie warty. Może nie wiecie, co to jest warta. Wartownik to człowiek, który pilnuje jakiegoś miejsca. Dziś często na wartownika mówimy ochroniarz. Warta to po prostu pilnowanie jakiegoś miejsca. Wojsko, żołnierze zawsze w nocy mają wartę Zawsze muszą pilnować swojego obozu Wojtek zawsze szedł z żołnierzami na wartę Pilnował tak długo, aż był zmęczony Potem chwilę spał i znowu wracał na wartę Był wspaniałym strażnikiem po pewnym czasie ludzie tak przywykli do Wojtka, że uważali jego obecność za coś normalnego. Dla nich to nie była zwykła maskotka. Dla żołnierzy Wojtek był jednym z nich. Był żołnierzem kompanii transportowej. Miał czas. Był luty 1944 roku. Nastąpił długo oczekiwany moment Kompania, w której był Wojtek Miała zostać przetransportowana statkiem z Egiptu do Włoch Skończył się czas przygotowań Teraz miał nadejść czas walki Oficjalnie na pokład statku nie wolno było zabierać zwierząt Ale nikt nawet nie pomyślał, żeby zostawić Wojtka Właśnie wtedy dowództwo polskiej armii nadało Wojtkowi stopień kaprala i tak oficjalnie Wojtek został wcielony do polskiej armii. Oficjalnie został żołnierzem drugiego Korpusu Polskiego. Miał swój numer wojskowy, książeczkę wojskową oraz przydział papierosów, które uwielbiał zjadać. Był żołnierzem, prawdziwym żołnierzem. W zimie 1944 roku Niemcy skutecznie bronili się we Włoszech. Teraz, wiosną 1944 roku, do aliantów miało dołączyć Wojsko Polskie. Bitwa pod Monte Cassino była niesamowicie krwawa. Polacy atakowali Niemców na tyłach klasztoru, tam gdzie góra jest najbardziej stroma. Polacy ponieśli tam ogromne straty. Nie jest łatwo atakować kamienne zbocze o wysokości 600 metrów. W tej bitwie po stronie aliantów zginął co drugi żołnierz. Zginęło 50 tysięcy ze 100 tysięcy żołnierzy którzy brali udział w bitwie. Czerwone magi na mąkę maszynę Zamiast rosy polską krew Po tych latach szedł żołnierz Lecz od śmierci mniejszym dniem Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Wojtek był w kompanii transportowej, której zadaniem było dostarczanie amunicji, benzyny i żywności dla pułków artylerii ciężkiej. Kapral Wojtek przenosił całe skrzynie z nabojami. Był niesamowicie pomocny. Zawsze starał się pomagać. Był częścią oddziału. Robił to samo, co żołnierze. Powstało specjalne logo z Wojtkiem. Wszyscy żołnierze z tego oddziału mieli to logo. Specjalny znak, na którym był narysowany Wojtek, który niesie ogromny pocisk, ogromną Bombę. 18 maja 1944 roku polska flaga załopotała na murach klasztoru. Monte Cassino zostało zdobyte. Oczywiście wojna jeszcze się nie skończyła. Jesienią alianci rozpoczęli ewakuację wojska z Włoch. Tym razem już nie było problemów z wejściem Wojtka na pokład statku. Wojtek dostał racje żywnościowe i razem z żołnierzami wszedł na pokład statku, który płynął do Szkocji. Wojna dobiegała końca. Wielu Polaków nigdy nie wróciło po wojnie do Polski. Nie mogli pogodzić się z tym, że Polska. Nie jest wolna, że jest pod władzą komunistów. Czy możecie sobie wyobrazić, że generał Anders i 76 oficerów polskich sił zbrojnych na zachodzie zostało pozbawionych przez komunistów polskiego obywatelstwa? Ludzie, którzy walczyli za Polskę Według komunistów nie byli już Polakami Nie mieli polskiego obywatelstwa Ale wracajmy do Szkocji W Szkocji we wsi Winfield Camp utworzono obóz dla Polaków I tu razem z nimi mieszkał Wojtek Tu żołnierze razem z Wojtkiem spędzili kilka miesięcy Wojtek był tu naprawdę szczęśliwy Mógł chodzić po okolicy, bawić się Lubił kąpać się w rzece Mógł swobodnie chodzić w okolicy obozu Niestety okres ten nie trwał długo W tym czasie nikt nie znał swojej przyszłości Nikt nie wiedział, co będzie po wojnie Żaden żołnierz nie mógł opiekować się niedźwiedziem. Postanowiono więc, że najlepszym miejscem dla Wojtka będzie Zo w Edynburgu. Podpisano oświadczenie, taki dokument, że jeżeli Polska odzyska niepodległość, to Wojtek zostanie oddany i pojedzie do Polski. Zo miało być tylko tymczasowym. Domem dla Wojtka. Tak jak zachodnia Europa miała być tylko tymczasowym domem dla polskich żołnierzy. I tak w 1946 roku Wojtek został zamknięty w Zo. Mnóstwo ludzi codziennie odwiedzało Wojtka. Czasami przychodził tu jakiś żołnierz, przeskakiwał przez ogrodzenie. I bawił się z Wojtkiem Niestety Wojtek był uwięziony Mieszkał w klatce Był pod dobrą opieką Ale nie był już wolnym niedźwiedziem Niestety Nie było innego wyjścia Żołnierze generała Andersa Przez lata wojny Marzyli o powrocie do wolnej Polski Marzyli o defiladzie W której wezmą udział Razem z Wojtkiem Żołnierzem i przyjacielem Ale w Polsce była armia radziecka A Warszawa była w gruzach Nie mogli tam wrócić Większość z tych żołnierzy Tak jak Wojtek do końca życia pozostali na emigracji. Wojtek miał 21 lat, gdy zmarł w grudniu 1962 roku w Edynburgu. Jego historia przypominała historię ludzi, z którymi wędrował przez Bliski Wschód i Europę. Jest to historia polskich zesłańców, Stracił matkę w dzieciństwie, a potem wędrował, walcząc za wolność, której nigdy nie dostał. Jego historia była inspiracją do powstania kilku filmów, kilku książek. Jego podobizna jest na kubkach i na t-shirtach. W Szkocji istnieje nawet piwo, które nazywa się Wojtek. Jest mocne, ciemnobrązowe i pełne charakteru. Dwa lata temu w Edynburgu odsłoniono piękny pomnik, który przedstawia Wojtka i stojącego obok polskiego żołnierza. Wojtek Niedźwiedź, który uważał się za człowieka. Na zawsze pozostanie symbolem Specjalnej więzi między ludźmi i zwierzętami Symbolem walki i nadziei Wojtek na zawsze pozostanie jednym z nas Wojtek Niedźwiedź, który poszedł na wojnę Wspaniała historia Smutna i piękna Chciałbym wam powiedzieć, że ta historia Nie była zbyt często opowiadana, gdy byłem dzieckiem W czasach komunizmu Nie mówiło się zbyt dużo o polskich siłach zbrojnych na zachodzie Generale Andersie I nie mówiło się też o Wojtku Na szczęście czasy się zmieniły. Moi drodzy, to wszystko, co przygotowałem na dziś. Nasza audycja dobiega do końca. Dziękuję Wam za wysłuchanie historii o Wojtku. Bardzo mi miło, że jesteście, że słuchacie, że piszecie do mnie, że piszecie komentarze. Powtórzę to jeszcze raz. Bez Was moja praca nie miałaby sensu Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeśli macie chęć poprawić swój język polski, to zapraszam do korzystania z moich kursów, z kursu 100 historiek po polsku, z kursu 365 historiek po polsku. Pierwszy kurs jest dla początkujących, a drugi dla średnio zaawansowanych. Jeśli jesteście już na trochę wyższym poziomie, ale chcecie doskonalić język polski, to zapraszam Was do klubu VIP. Tam znajdziecie już prawie 300 filmików, które dla Was ciągle przygotowuję. Tam czytam książki, przeczytaliśmy już kolonię karną Franza Kawki i Małego Księcia. W klubie VIP zamieszczam też krótkie fragmenty wywiadów, filmów, które dokładnie tłumaczę. I wyjaśniam A jeśli zdajecie na kartę Polaka To zachęcam do skorzystania z kursu Real Karta Polaka Bardzo się cieszę Bo wiele osób już używa tego kursu Nie spodziewałem się Że ten kurs tak szybko stanie się Tak bardzo popularny Bardzo się cieszę Moi kochani Boże narodzenie już tuż tuż Życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń Życzę Wam dużo szczęścia, zdrowia, radości i miłości Życzę Wam spokojnych, bezpiecznych i wesołych świąt Bożego Narodzenia Trzymajcie się zdrowo, to tyle na dziś Do usłyszenia następnym razem, pa pa Na koniec chciałbym podzielić się jeszcze jedną dobrą wiadomością. Właśnie dostałem informację od Aleksandra, który przeszedł pomyślnie rozmowę z konsulem. Brawo, Aleks! Bardzo się cieszę. Powiem wam coś. Prawdę mówiąc, byłem pewny, że Aleksander zdobędzie to, o czym marzył. Cześć! papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.